To są informacje Polskiego Radia 24. Wojska Obrony Terytorialnej w podwyższonej gotowości w związku z trudną sytuacją pogodową. Protest w szpitalach powiatowych nie wpłynie na pracę placówek, zapewniają organizatorzy. Partia Postępowa Bułgaria wygrywa wybory parlamentarne. Wynika z sondaży Exit Pool. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą wspierać administrację i służby w reagowaniu na potencjalne skutki nadchodzących intensywnych opadów deszczu, szczególnie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Wielkopolsce. W tych regionach lokalnie może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia.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 Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Były premier Mateusz Morawiecki zamierza jutro spotkać się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Chce osobiście wytłumaczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że założenie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie jest skierowane przeciwko partii. Krzysztof Szczucki, który także zapisał się do stowarzyszenia, mówi, że nie obawia się wyniku rozmów.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 Jutro rozpocznie się protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Celem ma być ochrona pacjentów i sprzeciw wobec obecnej polityki finansowania służby zdrowia. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia, jest sceptyczny, jeśli chodzi o skuteczność protestu. Mam nadzieję, że ich protest będzie skuteczny. Niemniej wydaje mi się, że w racji tego, że ochrona zdrowia jest zakładniczką dużej polityki, podejrzewam, że aż do przyszłorocznych jesiennych wyborów parlamentarnych będziemy mieli do czynienia z takim gaszeniem pożarów, żebyśmy sobie zdali w sprawę, jakiej zmiany wymaga przywrócenia stabilności systemu ochrony zdrowia. Prawdopodobnie wymaga to reorganizacji całego systemu podatkowego, a także reorganizacji struktury administracyjnej kraju. Organizatorzy protestu uspokajają, akcja nie będzie miała wpływu na pracę szpitali. Wybory w Bułgarii wygrywa ugrupowanie byłego prezydenta Rumena Radeva. Partia Postępowa Bułgaria dostała prawie 40% głosów.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 Prognoza pogody w nocy w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku intensywne opady deszczu na termometrach od zera na północnym wschodzie do 9 na południu kraju. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie bez opadów, ale na zachodzie i na południu i częściowo w centrum będzie padać deszcz lokalnie intensywnie. Temperatura jutro w dzień od 8 do 12 stopni. Umiarkowana jakość powietrza jest w Dębicy, w województwie podkarpackim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, na zachodzie miejscami bardzo dobry. Nieco ponad 26% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Z powodu spodziewanych intensywnych opadów deszczu na zachodzie i południu kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami stanów wody w górnych zlewniach Sanoku, Wisłoka, Dunajca, Raby, Nidy i Wisły, a także Pilicy, Lizwarty, Oleśnicy. Prosny, baryczy, widawy, oławy, ślęzy, bystrzycy, Bobra, kwisy i na całym obszarze zlewni Odry, Warty i środkowej noteci, a także w zlewni zalewu szczecińskiego. Klimat. 5 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. Polskim Radio 24 już za chwilę kolejna odsłona podcastu Laboratorium zbrodni. Wellington dochodzi do ataku, w którym ginie kobieta. Mąż ofiary opisuje walkę z intruzem, lecz śledczy dostrzegają niespójności w jego wersji. Kluczem stają się cyfrowe tropy pozostawione przez mordercę. Analizujemy sprawę, w której najważniejszym świadkiem stała się nowoczesna technologia. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia. Godzina 10.05. W bogatym domu Wellington cyfrowy krokomierz przypięty do spodni rejestruje ostatni ruch swojej właścicielki. Ale wedle zeznań świadka miała już nie żyć od ponad godziny. Małe urządzenie wielkości kciuka stanie się kluczowym dowodem w sprawie o morderstwo. sprawie, w której najważniejsze okazały się cyfrowe tropy. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki. Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska. I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym już odcinku z serii Laboratorium Zbrodni. I jak zawsze przyglądamy się tutaj sprawom kryminalnym od strony naukowej i wpływu jaki, jaki wywiera ta nauka na metody śledcze. Ta seria powstaje we współpracy z Polskim Radiem, podobnie jak drugi cykl Sekcja Teorii Spiskowych, a my sami tworzymy też podcast Crazy Nauka. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie komentarze, za polecenia znajomym, to zawsze cenne, za oceny. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeżeli lubią Państwo to, co robimy, to prosimy właśnie o ocenienie nas, chociażby na Spotify, czy właśnie tam, gdzie teraz nas Państwo słyszą. A dziś opowiemy o cyfrowych śladach. Takich, które wszyscy po sobie zostawiamy. No, wszyscy, to znaczy również mordercy i ich ofiary. I tu ważna uwaga. Mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku pojawiają się opisy morderstwa i przemocy. Jeśli więc słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające za sobą traumatyczne doświadczenia, no to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie. Jeśli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ,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 Po dotarciu na miejsce policjanci zobaczyli dym snujący się po podłodze domu. W kuchni leżał mężczyzna przywiązany trytytkami do metalowego krzesła. Jedną z nich miał też zaciśniętą na szyi. Jego ciało pokrywały rany cięte, na noc widać było oparzenie, ale jedną rękę miał wolną i to dzięki temu zdołał wcisnąć przycisk alarmu napadowego, który miał przy breloku umocowanym do kluczy. No i zadzwonić na policję. Mężczyzna, 40-letni Richard DeBate, był roztrzęsiony i powiedział policji, że w piwnicy leży ciało jego żony. I faktycznie w przylegającej do pomieszczeń piwnicy kotłowni znaleziono ciało Connie DeBate. Kobieta miała rany postrzałowe brzucha i głowy. Była martwa. Richard powiedział policji o napastniku, którego zastał w domu i który później uciekł. Podczas gdy rannego transportowano do szpitala, na miejsce przybyli policjanci z psami, aby te złapały świeży jeszcze ślad i pomogły namierzyć mordercę. Ponieważ w szpitalu okazało się, że rany mężczyzny są powierzchowne, policja, za zgodą lekarzy, zdecydowała się na kontynuowanie przesłuchania. No, na tym etapie czas był kluczowy. Liczył się każdy szczegół, który mógł pomóc w szybkim zlokalizowaniu napastnika. Richard D'Abey to pisał go jako wysokiego, mierzącego niemal 1,90 mężczyznę o potężnej budowie, ubranego w zielony kamuflaż i maskę. Szczególnie zapadł mu w pamięć głos napastnika. Określił go jako głęboki, przypominający głos wina Diesla co wydarzyło się tego poranka 23 grudnia 2015 roku przy eleganckiej zamożnej ulicy Birdview Drive w Wellington w stanie Connecticut. Richard opowiedział policji o tym, że gdy rano odwiózł synów na szkolny autobus, gdzieś między 8.30 a 8.40 ruszył do pracy. Koni jego żona, w tym czasie szykowała się na zajęcia fitness w miejscowym YMCA. Po około 5 minutach jazdy Richard zorientował się, że zapomniał laptopa, więc zawrócił i jednocześnie dostał na telefon powiadomienie, że w domu włączył się alarm. Mężczyzna zatrzymał się więc na poboczu pobliskiej Reeves Road i stamtąd wysłał e-maila do szefa z informacją, że po prostu musi pilnie wrócić do domu. Dotarł do tego domu, jak szacował, gdzieś koło dziewiątej. Na parterze usłyszał hałas dochodzący z piętra. Pomyślał, że to jeden z kotów, ale wolał sprawdzić. W sypialni przy garderobie żony stał mężczyzna, wysoki, masywny, Grzebał w biżuterii koni. Gdy Richard wszedł, mężczyzna odwrócił się i rzucił na niego. Był wyraźnie silniejszy. Zażądał pieniędzy i numerów pień do kart. Richard nie miał wyjścia. Dał mu wszystko, o co tamten prosił. W pewnym momencie usłyszał, że drzwi garażowe się otwierają i ktoś wchodzi do domu od strony kuchni. Domyślił się, że to koni wróciła z YMCA. Krzyknął do niej, żeby uciekała. Ale kobieta najwyraźniej spanikowała i zamiast wybiec z domu, zbiegła do piwnicy. A napastnik ruszył za nią. Chwilę później Richard również rzucił się do biegu, chcąc zatrzymać mężczyznę, ale zbiegając po schodach potknął się i przewrócił. Kilka sekund później usłyszał strzały. Napastnik strzelił koni w tył głowy i w brzuch. Użył broni, która należała do Richarda, rewolweru Ruger kaliber y, 357 Magnum, kupionego dwa miesiące wcześniej, nigdy wcześniej nieużywanego. Skąd go wziął? No tego napadnięte akurat nie wiedział. Intruz wrócił do niego i użył, jak to określił Richard, bolesnych chwytów nadgarstka i szyi, zmuszając go do zejścia do piwnicy. Tam przywiązał go trytytkami do składanego metalowego krzesła. Nożem tapicerskim zadał mu cięcia na nogach, lewym ramieniu i głowie. W sposób, który sam Richard opisał jako niezbyt agresywny. Potem wyciągnął ze skrzynki z narzędziami stojącej w piwnicy mały palnik gazowy i zaczął wymachiwać nim przed twarzą związanego mężczyzny, grożąc mu. Wreszcie poparzył mu kostkę, a potem próbował podpalić papiery w stojącym obok kartonie. No i wtedy, jak relacjonował Richard, pojawiła się szansa. Wolną prawą ręką chwycił palnik i skierował na moment płomień w twarz intruza, Maska zajęła się ogni. W tym momencie mężczyzna rzucił wszystko i uciekł przez wyjście prowadzące z piwnicy na zewnątrz. Richard, wciąż częściowo przywiązany do krzesła, z jedną tylko wolną ręką zdołał wyczołgać się po schodach na górę, Wcisnął przycisk alarmu napadowego na bryloku z kluczami. Zresztą system zapisał dokładny moment tego zdarzenia to była godzina 10:11. Potem, Richard, jak sam mówił, rzucił się w stronę kuchenki, żeby dosięgnąć leżącego na niej telefonu i zadzwonić pod numer alarmowy. To wszystko brzmiało jak kompletny koszmar. Napad z bronią, tortury, mord na dwa dni przed Bożym Narodzeniem w spokojnej, zamożnej dzielnicy na obrzeżach Ellington. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Przesłuchanie trwało 6 godzin, bo policjanci starali się odtworzyć pełny obraz zdarzenia no i doprecyzować wszelkie szczegóły. Nie zawsze było to łatwe. Miejscami Richard Dabate podawał różne wersje, jakiś detali, nieco zmieniał zeznanie. Choćby mówiąc o tym, co zdarzyło się, gdy ruszył w pogoń za napastnikiem, nie był pewny, czy się potknął na schodach, czy może mężczyzna go popchnął, a może już wtedy użył tych swoich bolesnych chwytów. No Takie rozbieżności są zrozumiałe. Pod wpływem ekstremalnego stresu pamięć ludzka potrafi zawodzić. Mówiliśmy o tym w niedawnym odcinku, który skupiał się właśnie na działaniu ludzkich mechanizmów zapamiętywania. Jednak śledczy mieli inny problem... Zaczęło się od psów tropiących, które sprowadzono na miejsce. Pierwszym był wczarek imieniem Roki. Zamiast poprowadzić przewodnika, czy to w stronę lasu, czy drogi, czyli tam, dokąd napastnik mógł uciekać, Rocky krążył, okrążył w końcu podwórko, znalazł portfel Richarda z nienaruszoną zawartością, i wrócił prosto do karetki, w której opatrywano beta. Próbował się wręcz wdrapać do środka. Zresztą kolejne dwa psy też nie wychwyciły żadnego śladu zapachowego, który prowadziłby gdzieś dalej z posesji. Druga sprawa – dom. Garderoba, w której rozegrała się szamotanina z intruzem, była nienaruszona. Szuflady zamknięte, biżuteria na miejscu. Nic nie zostało skradzione, nic nie zostało nawet rozrzucone. No i nie widać było śladów włamania. Okej, okay, może ktoś zostawił niedomknięte okno, ale wyglądało to tak, jakby napastnik przyszedł z pustymi rękami. Każde narzędzie, jakiego użył, pochodziło z domu dabeitów. No i jeszcze wyniki obdukcji przeprowadzonej w szpitalu. Na ciele Richarda znaleziono płytkie nacięcia i oparzenie nogi, ale nie było żadnych śniaków czy innych podobnych obrażeń. Tymczasem miało przecież dojść do szamotaniny, a napadnięty spadł w końcu ze schodów. No, te szczegóły wymagały wyjaśnienia, ale żaden z nich nie był wystarczająco znaczący, żeby zmienić obraz z całości. Oczywiście, w sytuacji, gdy dramat rozgrywa się w domu, no i zaangażowani są ludzie bliscy sobie, elementem śledztwa musi być też analiza związków pomiędzy tymi ludźmi, no i ogólnie w sytuacji w rodzinie. No więc to też się stało tym elementem przesłuchania, zarówno tego pierwszego, jak i kolejnych, gdy Richarda Bate już wyszedł ze szpitala. Detektywi zapytali Richarda wprost, czy w ich dochodzeniu mogą wyjść na jaw jakieś problemy w jego małżeństwie. Mężczyzna wziął głęboki oddech. I tak, i nie. Tak stwierdził. To, co pojawiło się w kolejnych godzinach przesłuchań, trudno nazwać bardziej trafnie niż słowami, których użył sam Richard. Freaking soap opera, czyli cholerna opera medlana. W opinii sąsiadów i rodziny państwo da Bate byli zgodnym małżeństwem, no przynajmniej na tyle, że nie dało się wskazać jakichś większych problemów. Ktoś tam wspominał o napięciu wynikającym z rodzinnych finansów. Koni 39-latka z dyplomem Uniwersytetu Connecticut, pracowała jako przedstawicielka handlowa jednej z największych firm farmaceutycznych. To była dobrze płatna praca i to ona była główną żywicielką rodziny. Richarda, jak mówią, pieniądze się nie trzymały. Pracował jako administrator sieci komputerowych i zarabiał znacznie mniej. O, Koni Dabej, wszyscy mówili ciepło. No wiadomo, że po śmierci człowieka zwykle trudniej jest usłyszeć o nim coś złego ale tu wydawało się, że faktycznie kobieta była lubiana, aktywna. Poza pracą działała też społecznie we władzach miejscowego pogotowia ratowniczego Wellington i była też jego członkinią. Również obraz stosunków z mężem wydawał się dobry. W wiadomościach tekstowych, które Richard miał w telefonie, nazywała go Sweet Pea Buttercup. Takimi czułymi słówkami, coś jak słoneczko czy złotko. On odpisywał, że ją kocha. Policjanci ustalili też, że tego samego ranka, gdy pojechała na zajęcia fitness, przez telefon napisała prywatną wiadomość do psychoterapeutki z prośbą o wizytę. Chciała się poddać hipnozie, bo jak napisała, dzieje się teraz dużo rzeczy. No i faktycznie działo się. Podczas przesłuchań i badając samodzielnie sprawę, śledczy szybko ustalili, że Richard Dabejt miał romans z kobietą, którą znał jeszcze ze szkoły średniej. Co więcej, ta kobieta była w trzecim miesiącu ciąży. Kiedy zapytali Richarda o szczegóły, opowiedział dziwną historię. Mówił, że wraz z koni chcieli mieć kolejne dziecko, przypominam, mieli już dwóch synów, ale z powodów zdrowotnych nie mogli. No i że rozmawiali o sztucznym zapłodnieniu i w końcu zdecydowali się na to, jak określił, nietypowe wyjście. Otóż koleżanka Richarda ze szkoły miała urodzić dziecko, a wszyscy troje mieli je potem razem wychowywać. Taka wizja szczęśliwego wspólnego rodzicielstwa no, nie do końca przekonała policjantów. Zaczęli więc drążyć temat i wypytywać Richarda o szczegóły. A te zaczynały się stopniowo zmieniać. No więc jednak ciąża nie była tak do końca planowana. Czy może raczej to była wpadka? I nie, koni nie wiedziała ani o romansie, ani o dziecku. Drążono więc dalej. Znajomy Richarda przyznał, że ten zwierzył mu się z romansu i obawiał się, że żona zażąda rozwodu. Martwił się, co to będzie dla niego oznaczało finansowo, co powiedzą rodzice, co powiedzą znajomi. Z kolei partnerka potwierdziła, że ciąża była niespodziewana i że Richard obiecywał jej odejście od koni. Ba, zapewniał ją o postępach w tej kwestii na kilka dni przed tragicznymi zdarzeniami. Pisał do niej, że w kwestii rozwodu są z żoną zgodni i że to już tylko kwestia czasu. Kiedy śledczy przeanalizowali telefon Koni, okazało się, że u niej też się działo. W grudniu 2014 roku, a więc rok przed śmiercią, kobieta otworzyła aplikację notatki na swoim iPhoneie i stworzyła plik zatytułowany Dlaczego chcę rozwodu? Lista powodów. Richard podkrada pieniądze skąd, które do niego nie należą. Jest złym rodzicem. Nie interesuje się mną. Nie wraca na czas do domu. Zachowuje się jak dziecko. Był też drugi plik. Lista dobrych stron Richarda. Znacznie krótsza. Ostatnia wiadomość tekstowa, którą Koni wysłała mężowi dzień przed śmiercią była podsumowaniem ich kłótni o rachunek za telewizję kablową. No więc okazało się, że niespodziewanie ten rachunek wzrósł dwukrotnie. Koni dwie godziny spędziła na telefonie z operatorem kablówki, próbując ustalić o co tu chodzi. No i wreszcie okazało się, że to Richard w tajemnicy przednią dodał do abonamentu drogi pakiet sportowy. Napisała do męża, że po raz kolejny musi sprzątać po jego bałaganie. Na, na koniec dodała miłego dnia i wesołych kurwa świąt. Składając ze sobą te wszystkie elementy, śledczy oczywiście dostrzegali zarówno niespójność opowieści Richarda o napadzie, jak i pokrętność jego opowieści o romansie. No ale to wszystko były poszlaki. Postanowiono więc czekać, obserwować i badać sprawę dalej. Pięć dni po morderstwie Richard próbował wypłacić 475 tysięcy dolarów z polisy na życie koni. Firma ubezpieczeniowa odmówiła. Wkrótce potem, w styczniu 2016 roku wypłacił ponad 90 tysięcy dolarów z konta inwestycyjnego żony. Okazało się też, że Richard wyrobił kartę kredytową bez wiedzy koni i używał jej do płacenia za kwiaty dla kochanki, za pokoje w pobliskim Motel six i za wizyty w miejscowym klubie ze striptisem. Dwa lata przed morderstwem przestał opłacać własną polisę na życie. No jak widać naprawdę u nich się działo. Już na początku śledztwa policja wystąpiła o nakazy pozwalające na zabezpieczenie i analizę śladów cyfrowych czyli danych z telefonów komórkowych, z laptopa, z tabletu, z mediów społecznościowych, z logów systemu alarmowego i też informacji od y, operatorów telefonii. No i w końcu Fitbit'a One, należącego do koni. Ten Fitbit to jest takie małe urządzenie liczące kroki i aktywność fizyczną, no tyle, że nie noszone na ręce, tylko mocowane do ubrania. Kobieta miała je przyczepione do dresowych spodni, no bo wracała z treningu zebranie i przeanalizowanie tych wszystkich danych zajęło miesiące. Ale kiedy wreszcie złożono je razem, powstała szczegółowa, ośmiostronicowa oś czasu, pokazująca zdarzenia tamtego poranka. Minuta po minucie. No i ta oś nie bardzo zgadzała się z tym, co policji opowiedział Richard. Zacznijmy od laptopa. Richard twierdził, że e-mail do szefa, ten, w którym informował, że musi wrócić do domu, wysłał z samochodu, zatrzymawszy się na poboczu Reeves Road, czyli to było jakieś 2 km od jego domu. Problem w tym, że okazało się, że wiadomość wysłano z domowego adresu IP, no a zasięg typowego domowego routera na zewnątrz wynosi no, na pewno nie więcej niż jakieś 100 metrów. E-maila wysłano o 9.04, Richard musiał być więc wtedy w domu. No ale to nie wszystko. Tablet Richarda Microsoft Surface Pro przechowywał historię przeglądania stron i ta historia mówiła wprost, że Richard w ogóle nie ruszał się tego ranka z domu. Przypominamy wedle jego zeznań około 8.30-8.40 ruszył do pracy. Tymczasem o 8.26 i 8.27 ktoś z jego urządzenia przeglądał Facebooka. No, to jeszcze się broni. O 8.37 wpisał w wyszukiwarce Long Lasting Tattoo Ideas, pomysły na trwały tatuaż. O 8.41 zalogował się do swojej skrzynki Outlook, nadal z domowego adresu IP. A o 9.18, już po tym jak rzekomo Koni nie żyła, wszedł na stronę miejscowego YMCA, żeby sprawdzić plan zajęć fitness. Dwie minuty później przeglądał ESPN w poszukiwaniu audycji radiowej Mike and Mike, czyli informacje o tatuażach, plan zajęć fitness, sportowe radio, w czasie, w którym według własnej wersji walczył z uzbrojonym intruzem. Alarmowy system domowy też dał śledczym pewne wskazówki. Z jego logów wynikało, że tego ranka był uzbrajany i rozbrajany kilka razy. O 8.47 Ktoś próbował rozbroić alarm przez stronę internetową firmy ochroniarskiej. O 8.50 udało się, a chwilę potem znowu alarm uzbrojono. O 8.59 rozbrojono go z pilota przy kluczach, tego samego, na którym Richard wcisnął później przycisk napadowy. Co ważne, po rozbrojeniu najpierw otwarto drzwi do piwnicy, nie wyjście na zewnątrz. Tymczasem kamery parkingu przy YMCA zarejestrowały koni, która przyjechała o 8.53. Okazało się jednak, że zajęcia są odwołane. O 9.08 wyszła z powrotem do samochodu. O 9.23 Fitbit zarejestrował jej ruch. W tym samym momencie, w którym logi alarmu odnotowały otwarcie drzwi garażowych. I to wtedy właśnie kobieta weszła do domu. No i tu zaczyna się najważniejsza część tej historii. Otóż według wersji Richarda, żona wróciła do domu, wbiegła do piwnicy i tam została zastrzelona przez intruza. Krótko po dziewiątej. Odległość od garażu do miejsca, w którym znaleziono jej ciało, to było przy bojlerze w kotłowni, wynosiła co najwyżej 40 metrów. Fitbit zarejestrował ostatni ruch koni o 10.05, czyli niemal godzinę po tym, jak wedle zeznań męża miała być już martwa. No I jeszcze jedno. Od momentu, gdy wróciła do domu do 10.05, Fitbit zarejestrował, że przeszła 371 metrów w domu, do którego zdaniem Richarda weszła, aby zaraz zginąć w piwnicy. Ale cyfrowe ślady pokazały więcej. Między 9.40 a 9.46 Koni opublikowała dwa filmiki na Facebooku. Przez telefon, łącząc się z domową siecią Wi-Fi. Napisała też wiadomość do znajomej. Koni Dabait chodziła po domu i publikowała posty w mediach społecznościowych przez prawie godzinę po tym, jak wedle jej męża umarła. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Tu się warto zatrzymać na moment i wyjaśnić, czym tak naprawdę był feedbit należący do koni. No bo jeśli ktoś zna te dzisiejsze smartwatche z kolorowym ekranem GPS-em, no to tu mówimy o czymś innym, bo w końcu mamy rok 2015. Fitbit One to małe podłużne urządzenie, takie właśnie mniej więcej wielkości kciuka z klipsem służącym do przypięcia do ubrania. Nie miał GPS-u, nie mierzył tętna, po prostu liczył kroki, szacował dystans, rejestrował jakieś wejścia po schodach no i obliczał spalone kalorie a dane synchronizował przez Bluetooth ze sparowanym telefonem. No czyli w sumie taki krokomierz, taki trochę bardziej zaawansowany krokomierz. I tu pojawia się coś nieoczywistego. Ta prostota była siłą, a nie słabością. Później podczas procesu obrona Richarda Dabeyta skupiła się na obaleniu dowodów pochodzących z Fitbita. Wskazywała na margines błędu przy liczeniu kroków. Urządzenie może przecenić lub niedocenić dystans o kilka procent. To nie jest idealny przyrząd pomiarowy. Nie ma oficjalnej kalibracji. Na sali sądowej stanął jednak Keith Dyes, fizjolog i profesor Columbia University, który sam prowadził badania naukowe nad dokładnością urządzeń typu Fitbit. No i wskazał, że ta linia obrony nie ma większego sensu. Dia stwierdził, że nie chodzi o to, czy Fitbit policzył 100 kroków, czy 92 kroki. Chodzi o to, że ta osoba w ogóle się poruszała. Gdy urządzenie nie rejestruje żadnego ruchu przez dłuższy czas, możemy być niemal pewni, że osoba w tym czasie nie chodzi. To Kluczowe, bo nie chodziło tu o dokładne obliczenia liczby kroków czy przebytego dystansu. Chodziło o stwierdzenie, czy koni się poruszało. Tak, poruszała się do 10.05. Takie wykorzystanie danych określa się czasem jako death logging, rejestrowaniem śmierci. Oczywiście urządzenia zaprojektowane są do śledzenia aktywności fizycznej i stanu zdrowia, no ale bywa, że zapis tych danych no a szczególnie urwanie się tego zapisu, stają się bardzo ważną informacją. Zresztą dane z podobnych urządzeń pojawiały się też w innych procesach sądowych. Na przykład w 2018 roku w stanie Kalifornia zamordowano Karen Navarre. Jej Fitbit był już nowocześniejszym mierzył tętno i dane odzyskane z niego pokazały gwałtowny skok pulsu, po którym nastąpiło jego ustanie. Śledczy zdołali zawęzić czas śmierci do kilkunastu minut. Z kolei w Australii Apple Watch Mirny Nilsson zarejestrował zmiany tętna pozwalające ustalić siedmiominutowe okno ataku, który zakończył się śmiercią właścicielki urządzenia. W Niemczech podczas śledztwa w sprawie zabójstwa Mar Marii Ladenburger jako dowód posłużył Dane pochodzące z iPhone'a podejrzanego. Aplikacja rejestrowała wchodzenie po schodach, w miejscu i czasie, gdy podejrzany miał ukrywać ciało. Policja wysłała nawet funkcjonariusza o podobnej budowie ciała, żeby odtworzył trasę i sprawdził, czy urządzenie zachowuje się tak samo. Nie ma jednak jednoznacznych przepisów, które decydowałyby o dopuszczeniu lub wykluczeniu podobnych dowodów w sądzie. No, nie wiem, może kiedyś się pojawią, tak jak to jest, z dowodami pochodzącymi z wariografu, czyli wykrywacza kłamstw. W wielu krajach one po prostu nie mogą służyć za dowód. Wszystko tu więc zależy od przebiegu sprawy. Na przykład sprawa Myrny Nilsson zakończyła się uniewinnieniem oskarżonej, Caroline Nilsson, mimo że dane z Apple Watch zaprzeczały jej wersji wydarzeń, tam ława przysięgłych uznała, że nie wystarczą one do skazania człowieka. Warto też pamiętać, że prymitywny Fitbit One dostarczał niewielu informacji. Współczesne smartwatche rejestrują lokalizację co sekundę, mierzą tętno w sposób ciągły, mogą wykonywać elektrokardiogram, mogą mierzyć poziom tlenu we krwi, wykrywać upadki noszącej je osoby. W niektórych modelach działają niezależnie od telefonu, korzystając z własnego połączenia z internetem. Ślad, jaki pozostawiają noszące je osoby, stał się, no cóż, niezwykle złożony, no i też precyzyjny. Wspominaliśmy wcześniej o wykorzystaniu adresu IP do określenia miejsca, z którego Richard wysłał maile i z którego Koni publikowała filmy. No więc każde urządzenie, które łączy się z internetem, dostaje taki unikalny numer, właśnie adres IP. W najpopularniejszym formacie IP w wersji 4 wygląda to jak cztery liczby oddzielone kropkami. No, tak klasycznie 192.168.1.1. Taki typowy adres lokalny to jest jak numer budynku i mieszkania tyle że w wirtualnym świecie tak bez tego dane nie wiedziałyby skąd przyszły no i dokąd mają trafić. No właśnie, budynku, mieszkania. Tu sprawa ma dwa poziomy. Dostawca internetu przydziela jeden publiczny adres IP całemu gospodarstwu domowemu. Ten sam dla wszystkich urządzeń, urządzeń w tej sieci. Na zewnątrz wszystkie nasze telefony, komputery, tablety i telewizory podłączone do domowego internetu mają ten sam adres. Ale już wewnątrz domu router rozdziela tak zwane prywatne adresy poszczególnym urządzeniom. Czyli dla zewnętrznego serwera gdzieś w internecie, no, Microsoftu, Facebooka, ESPN, wszystkie urządzenia w domu y, dabaitów wyglądały tak samo jak jeden jedyny adres IP przypisany do ich łącza przez dostawcę internetu, ale zarówno dostawca, jak i sam router w środku domu przechowują logi, Czyli szczegółowe zapisy, które urządzenie wysłało dane zapytanie i o której godzinie. To się da rozróżnić, no bo dodatkowo każde urządzenie ma swój własny, no tak jakby numer seryjny, sieciowy numer seryjny, czyli adres MAC. Z sądowego punktu widzenia adres IP ma dwie zupełnie różne wartości dowodowe. Pierwsza to geolokalizacja, próba ustalenia fizycznego miejsca, z którego pochodzi połączenie. I tu IP bywa zawodny komercyjne bazy danych geolokalizacyjne w oparciu o samo IP trafiają w kraj z dokładnością około 95% w miasto na poziomie 55 do 80%, a wskazanie ulicy jest już wysoce niepewne. Zresztą istnieje taki głośny przypadek rodziny z Kansas, która przez naprawdę całe lata doświadczała nalotów policji, wizyt agentów federalnych, w ogóle mnóstwo jakichś fałszywych oskarżeń. No bo pewna baza danych geolokalizacyjnych wskazywała ich domowy adres jako domyślną lokalizację dla milionów niezidentyfikowanych adresów IP. No więc przypisywano tej nieszczęsnej rodzinie jakieś najdziwniejsze działania i przewinienia. Ale sprawa Dabejta należy do drugiej kategorii. I tu IP jest narzędziem wyjątkowo skutecznym. Nie chodziło o to, żeby ustalić, gdzie na świecie był tablet Richarda. Policję interesowało bardzo konkretne pytanie, czy to urządzenie było podłączone do domowej sieci, czy nie? Tu zatem odpowiedź była jednoznaczna. E-mail wysłany od 9:04. I aktywność na Facebooku, stronach z tatuażami czy ESPN, wszystko to wyszło z domowego adresu IP. No a podłączenie się do domowej sieci Wi-Fi będąc na tej Reeves Road dwa kilometry dalej no było w tym przypadku praktycznie niemożliwe. Owszem, przy pewnym wysiłku dałoby się taki cyfrowy ślad zniekształcić przy wykorzystaniu na przykład systemu VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej, rodzaju cyfrowego tunelu prowadzącego do innego miejsca, na przykład do innego kraju. Ale w tym wypadku mogłoby to dać co najwyżej odwrotny efekt. Piszący z pobocza drogi Richard byłby widoczny tak, jakby pisał z domu, czyli odwrotnie niż przedstawiała to jego wersja całej historii. W sumie adres IP w tej sprawie nie wskazał, w którym miejscu planety był tablet Richarda. Wskazał coś prostszego, i w tym wypadku znacznie ważniejszego że Richard był w domu. Słuchasz podcastu Laboratorium zbrodni. Podsumujmy więc, co udało się dotąd ustalić policji i w jakich punktach zeznania Richarda mijały się z tymi informacjami. Richard twierdził, że maila do szefa wysłał z samochodu na Reeves Road. Logi pokazały, że wysłał go z domu. Mówił, że między 8.30 a 8.40 wyjechał do pracy. Historia przeglądania tabletu pokazała, że o 8.26 siedział w domu na Facebooku, o 8.37 szukał pomysłów na tatuaż, a o 8.41 logował się do skrzynki mailowej. No, twierdził też, że intruza zastał gdzieś około 9 w domu, no ale okazało się, że o 9.18 ktoś z jego tabletu sprawdzał plan zajęć na stronie YMCA, a dwie minuty później przyglądał sportowe radio, co raczej trudno pogodzić z właśnie toczącą się walką na śmierć i życie. Logi alarmowe pokazały, że system był rozbrajany i uzbrajany kilka razy tego ranka z urządzeń wewnątrz domu, a po ostatnim rozbrojeniu o 8.59 pierwszymi otwartymi drzwiami były drzwi do piwnicy, a nie wejście z zewnątrz, przez które miał dostać się intruz. Wreszcie, i to był cios najpoważniejszy, Richard powiedział, że koni wróciła do domu, zbiegła do piwnicy i tam zginęła krótko po dziewiątej. Fitbit zarejestrował jej ostatni ruch o 10:05. W tym czasie zdążyła od wyjścia z samochodu przejść po domu niemal 400 metrów i opublikować dwa filmiki na Facebooku. Widać więc, że poza mętnymi opowieściami o romansie i ciąży, policja miała wreszcie w ręku Konkrety, twarde, cyfrowe dowody, które mężczyzna zostawiał na każdym kroku. Wydawałoby się, że taka masa dowodów powinna szybko doprowadzić do aresztowania Richarda de i postawienia mu zarzutów. Tymczasem od chwili zabójstwa do momentu, kiedy policja mogła zatrzymać domniemanego zabójcę, minęło długich 16 miesięcy, bo do aresztowania doszło dopiero w kwietniu 2017 roku. Powód takiej zwłoki był jeden. Przeprowadzenie dochodzenia opartego w większości na dowodach cyfrowych i to zbieranych z różnych źródeł okazało się niezwykle złożone. Każde z urządzeń, telefony, tablet, system alarmowy, komputer, Fitbit, konta w mediach społecznościowych, logi operatora, każde wymagało osobnego nakazu sądowego. Potem każdy nakaz trzeba było wykonać, wysłać do dostawcy, uzyskać dane, uwierzytelnić je, przeprowadzić analizę. Microsoft, dostawca internetu, Fitbit, Facebook, firma ochroniarska. Każda z nich miała własne procedury i harmonogramy. Dopiero gdy wszystkie te strumienie danych spłynęły i zostały ze sobą połączone, no to wówczas mogła powstać ta ośmiostronicowa oś czasu, o której mówiliśmy. No mnóstwo, mnóstwo pracy. Richard przez te 16 miesięcy żył normalnie. Wyszedł ze szpitala, chodził do pracy, mieszkał z synami w domu przy Birdview Drive, tym samym, w którym zginęła ich matka. Dla sąsiadów był człowiekiem, który cudem przeżył napad – Część z tych sąsiadów zaczęła też nosić przy sobie broń, no, tak na wszelki wypadek. W Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 roku, Richard wyszedł z pracy. Policja czekała na niego przy samochodzie. Odczytano mu zarzuty. Morderstwo, fałszowanie dowodów, składanie fałszywych zeznań. Sąd wyznaczył kaucję na milion dolarów. Richard ją wpłacił i wyszedł. Proces powinien się odbyć wkrótce potem, o tyle, że sprawy potoczyły się inaczej. Wybór składu ławy przysięgłych był niemal zakończony w marcu 2020 roku. Mhm, tak, to jest dokładnie ten moment, w którym pandemia COVID-19 zatrzymała świat. Termin przesunięto. Kiedy można było wrócić, okazało się, że część ławników przeprowadziła się, co najmniej jeden w ogóle opuścił stan Connecticut. W czerwcu 2021 roku zmarł Hubert Santos, doświadczony adwokat, który przez lata przewodził obronie Dave'a. Jego śmierć wymusiła kolejne opóźnienie. W sierpniu 2021 roku sędzia podjęła decyzję o rozwiązaniu ławy przysięgłych. Za dużo czasu minęło od początku selekcji. Nową ławę przysięgłych zaczęto kompletować w marcu 2022 roku. Sprawę przejęła sędzia Corinne Clad. No i proces wreszcie ruszył. Ponad 6 lat po zabójstwie. Rozprawa trwała 22 dni. Przed ławą stanęło 130 świadków, zgromadzono ponad 600 dowodów. Prokurator Matthew Gedański był stanowczy, no wręcz ostry. Powiedział ławie przysięgłych, że mają do czynienia z zimnym, metodycznym planem mającym na celu uniknięcie życiowych konsekwencji niewierności oskarżonego. Podczas przesłuchania Richarda Gedański dwukrotnie zapytał go wprost, czy próbował odtworzyć scenę ze słynnej z brodni z Cheshire z 2007 roku. Cheshire to trauma zbiorowa stanu Connecticut, wówczas głęboko zakorzeniona w świadomości jego mieszkańców. Dwóch mężczyzn włamało się do domu rodziny Petit przez wejście od piwnicy. Obezwładnili ojca rodziny, uderzając go kijem baseballowym w głowę, po czym związali go w piwnicy. Zmusili matkę do wypłacenia pieniędzy z banku, po czym ją zamordowali. Obie córki, 11 i 17-letnia, również zginęły. Dom podpalono. Przeżył tylko ojciec, który zdołał uciec. Podobieństwo do wersji Richarda było spore. No, włamanie, akcja rozgrywająca się w piwnicy, związany ojciec, ogień jako element zbrodni. Gedański sugerował, że Richard nie wymyślił całej historii od zera, tylko po prostu sięgnął po schemat, który w Connecticut znano na pamięć. Obrona za każdym razem zgłaszała sprzeciw. Sędzia podtrzymała oba sprzeciwy, ale skojarzenie już padło no i ława przysięgłych je usłyszała. Zresztą prokurator stosował więcej psychologicznych chwytów. Podczas przesłuchania Richarda de Beta wiele razy ironicznie mówił o rzekomym napastniku Per Windiesel, Diesel, wyśmiewając początkowe zeznania Richarda. Obrońca też miał swoje argumenty. Na rewolwerze, z którego zastrzelono koni, oprócz DNA Richarda, znajdowało się też DNA niezidentyfikowanej osoby. Podobnie na klamce drzwi sypialni, przy których miała się rozegrać ta szamotanina, tam też było jakieś nieznane DNA. No i to, zdaniem adwokata, mógł być ślad intruza. Jednak powołany biegły wyjaśnił, że ten typ śladów może utrzymywać się w domach, na przedmiotach bardzo długo i przy dokładnym badaniu można wykryć niezidentyfikowane DNA praktycznie wszędzie, a sama jego obecność niczego nie dowodzi. Obrona atakowała też dokładność Fitbita, próbując podważyć wiarygodność danych z urządzenia. O tym już mówiliśmy. Richard zeznawał we własnej obronie. Siedział spokojnie, mówił spokojnie no i zaprzeczał wszystkiemu. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. 10 maja 2022 roku ława Przysięgłych ogłosiła werdykt. Winny morderstwa, winny fałszowania dowodów, winny składania fałszywych zeznań. Sędzia Klatt skazała Richarda Dabejta na 65 lat więzienia bez możliwości warunkowego zwolnienia. 60 lat za morderstwo, 5 za fałszowanie dowodów. Richard wychodząc z sali powiedział, że nie przestanie walczyć o sprawiedliwość dla żony i że myśli o niej. Każdego dnia. Richard Debate odsiaduje wyrok w mcdougall Walker Correctional Institution w Suffield w Connecticut. Synowie pary, dziś już niemal dorośli, żyją wraz z rodziną siostry ich matki. W 25 roku Sąd Najwyższy Stanu Connecticut rozpatrzył apelację, którą złożyli obrońcy Debate. Postawili tym razem na wykazanie nadużyć prokuratora. Mówili o przywołaniu zbrodni z Cheshire, sugerowaniu, że Richard już wcześniej próbował zabić żonę, nie ujawnianiu pełnego zeznania jednego z biegłych oraz fragmentu zmowy końcowej. Gedański powiedział w niej, że oskarżony, tu cytat, liczy na to, że będziecie łatwowierni, leniwi i mało inteligentni. Co sąd ocenił jako sugerowanie, że uniewinnienie będzie jednoznaczne z głupotą ławy przysięgłych. Sąd najwyższy potępił działania prokuratora, ale uznał, że dowody winy były na tyle mocne, a uchybienia na tyle ograniczone, iż nie doszło do naruszenia standardu sprawiedliwego procesu. Ta decyzja była jednogłośna. Richard Dabate pracował jako administrator sieci komputerowych. Cóż, doskonale wiedział, czym są adresy IP, jak zapisują się logi, jak synchronizują dane urządzenia podłączone do sieci. Znał się na tym lepiej niż większość ludzi. Mimo to zostawił serię cyfrowych śladów, które... W końcu go pogrążyły. Współczesna informatyka śledcza no, zmieniła zasady gry. Dzięki analizie metadanych i logów ym, z inteligentnych domów śledczy potrafią odtworzyć przebieg zbrodni krok po kroku z precyzją, która jest nieosiągalna dla innych metod kryminalistycznych. A to w powiązaniu z możliwościami śledzenia nas za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji pozostawia przestępcom coraz mniej pola do manewru. No, co jest oczywiście wielką zaletą naszych czasów. Jednak z drugiej strony technologia coraz bardziej zawęża sferę prywatności tej zdecydowanej większości ludzi, którzy nie mają nic na sumieniu. Ale to już temat na zupełnie inny odcinek naszego podcastu. A my Państwu dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Przypominamy, że kolejne znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia. No i wszędzie tam, gdzie Państwo lubią słuchać podcastów. Bardzo serdecznie też zachęcamy do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii. I zapraszamy również do naszego drugiego podcastu, powstającego we współpracy z Polskim Radiem.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 Słuchają państwo Polskiego Radia 24 za niecałe dwa tygodnie majówka, ale w tym roku krótsza niż zwykle. Widać też zmianę kierunków wyjazdów. Turyści omijają regiony objęte wojną. Więcej na temat podróży opowiadał na naszej antenie Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Z gościem rozmawiała Maria Furdyna. Czy to oznacza, że tych wyjazdów na weekend majowy będzie mniej? Tak, dane nasze pokazują, że rzeczywiście w tym roku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 przełożyć się na te wakacje, ponieważ mm, widzimy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 właśnie na rzecz tego, żeby w wakacje sobie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 co drugi wyjazd e, właśnie odbędzie się nad Polskim może Tu z kolei najpopularniejsze kierunki to są, e, są głównie na Pomorzu Zachodnim, Kołobrzeg, e, Mielno, Świnoujście. E, w górach natomiast bardzo chętnie e, do, do Karkonosz wyruszymy szkarskę Poręba czy Karpacz albo Sudety, Świeradów, Zdrój właśnie.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 tak jak właśnie wspomniałem, w maju to jest sytuacja jeszcze w miarę wyrównana, ponieważ e, pogoda jest koło, kapryśna. Tak, ponieważ pogoda jest kapryśna i to właśnie dotyczy zarówno morza, jak i gór, więc trudno przewidzieć i różnice tak naprawdę nie są wielkie, ale jak już patrząc na taki wykres wakacyjny, który mam przed sobą, no to widzę, że no, wakacje nad, nad Bałtykiem to będzie koszt za noc w tej chwili o, średnio około sie, 770 złotych e, właśnie za ten jeden pokój dwuosobowy. Natomiast no, w górach to będzie już e,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 naturalnie wyhamowała taką chęć też podróżowania, no, wzmożyła obawy przed podróżowaniem e, samolotem. E, w tej sytuacji mamy troszkę e, jakby tutaj inną, m, inne argumenty wchodzą w grę, ponieważ te podróże zagraniczne, one, one nie znikną, e, mimo że